w minionym tygodniu na naszych wieczornych spotkaniach rozmawialiśmy o tym co służy rozwojowi człowieka, co sprzyja że człowiek dochodzi do swojego rozkwitu że owocuje nie tylko owocuje dla siebie ale także dla innych no i zaczęliśmy właśnie od tego że Ważne jest tutaj w tej sprawie odkrycie, rozpoznanie, odkrycie swojego powołania, swojej misji w świecie. Ważna jest modlitwa, zwłaszcza modlitwa w ciszy, żeby jakoś to powołanie codziennie realizować. Aław się przy wiecznej dyskotece od rana do wieczora i jednej za drugiej imprezie. Tego się nie usłyszy. Nad tym wszystkim jednak i można powiedzieć pod tym wszystkim jako fundament jest to, o czym dzisiaj mówi święty Baweł. I co krótko można by powiedzieć o ufności. Ufności ku Bogu wyrażanej słowami wierzę Ci Boże nie tylko deklaracji wierzę w Boga ale wierzę Ci Boże i można krótko powiedzieć człowiek, który owocuje który się rozwija to właśnie ten, który zaufał Bogu po czym można poznać że jesteś człowiekiem zaufania że ten znak w naszym kościele akademickim ikona Chrystusa Miłosiernego domagająca się Chrystus w niej domagający się naszego zaufania ma w Tobie potwierdzenie po czym to można poznać po pierwsze przede wszystkim przez pokój, który jest w Twoim sercu nie tylko w Twoim sercu ale potem też Znaje się, że jest w Twoim sercu pokój, że rozsiewasz ten pokój dookoła siebie. Dobrze jest przy Tobie sobie usiąść, siedzieć i wtedy człowiek odpoczywa. Przy człowieku, który jest obdarzony pokojem. Co jeszcze jest bardzo ważne, przede wszystkim dla studiujących, ale i dla innych też kto zaufał Panu, ma pewność siebie. Nie ma to nic wspólnego z taką bufonadą, z pychą. Pewność, pewność siebie. To, co robię, to właśnie dobrze robię. To powinienem robić. To jest też, z tą pewnością łączy się zdolność do koncentracji. Ilu tu już młodych ludzi mi mówią, Trzy dni siedzę nad tym skryptem i nie wiem, czy jedno zdanie zapamiętałem. A mówię, śpisz? Śpię. Jesz? Jesz. I nic. Bardzo to ważna rzecz. Z pewnością i z koncentracją zabrać się za pracę, którą trzeba wykonać. Wtedy jest ona dziesięć razy krócej. A tak siedzi, obgryza długopisy, gapi się, czy wrony już przyleciały, czy odleciały. Tak przychodzą pod kwitnące kasztany i pora się zacząć uczyć wreszcie. <śmiech> Pewno siebie. Co jeszcze znamionuje człowieka, który jest naprawdę wierzący, czyli zaufał Bogu? To, że jesteś wolny od lęku. Ponieważ Chrystus, Chrystus, któremu zaufałeś, pierwszy co zawsze robi, to mówi i robi, żeby Pracuję nad tym, żebyś się przestał lękać. Proszę zauważyć, że najczęstszym pozdrowieniem Chrystusa jest po zmartwychwstaniu. Nie lękajcie się. Jestem przekonany, jak mi Bóg mimy, że kiedy skończy się nasze życie, będziemy przechodzili na drugą stronę, na drugi brzeg pierwszym słowem, które Pan Bóg Cię przywita, by nie bój się. Nie bój się orzechów, już jesteś. Pierwsze słowo daje głowę, Żeby cię uspokoić, że nie musiał denerwować, nie bój się. To znamionuje człowieka, który na serio uwierzył, zaufał Bogu, nawet wtedy. To zdarza się zwłaszcza ludziom obciążonym rozmaitymi obowiązkami i rodzinnymi, i jakimiś zawodowymi, społecznymi, że bywa czasem tak, że już nie można dychać. Mnie wtedy przychodzi śmiech. Taki fajny śmiech. Trochę jak zorba po, wiel po wielkiej katastrofie. Bo co wtedy robić? Jęczyć? I tak nic nie pomaga. Pośmiać się. I potem przychodzi mi do głowy, a może coś, Panie Boże, wymyśl z tym wszystkim, bo to już nie wiadomo, co z tym począć. I na ogół Pan mógł coś wymyślić, Coś wymyśli. I wychodzi się z tego ucisku, wychodzi się z tej przygody. Taki człowiek też, czy takiego człowieka również nie potrafił zeżreć jego własne emocje. To jeszcze jest problem ludzki. Arcyludzki. To są nasze emocje. Który starożytnych myślicieli porównał je do rumaków. Do koni, które są zaprzężone w kwadrykę. Cztery rumaki. Jak tak trudno ujażnić właśnie choćby gniew. A przecież gołym okiem można też zobaczyć, jak zazdrość potrafi zżerać człowieka. Żera człowieka. Zazdrość. Emocja. Za nienawiść. Agresja. Czy to niszczy nosiciela przede wszystkim? Jesteśmy strasznie za tym głupi, jak stołowe nogi. Bo wydaje nam się, że naszym gniewem, że naszą zazdrością, że agresją coś zmienimy w sobie na lepsze. Nie. Noszący gniew, noszący zazdrość, sam siebie niszczy nosiciela to najpierw szkodzi, nosicielowi przy zaufaniu Bogu jest się od tego wolnym nie zezrą Cię Twoje własne emocje a jeszcze ważna rzecz bo inaczej to po prostu nawet nie trujesz siebie i nie trujesz innych tak się mówi czasem ktoś przychodzi do towarzystwa i mówi Jezus Znowu będzie truł. Niekiedy na wykładach ktoś truje zamiast wykładać. Truje, ględzi Ja pamiętam jednego z naszych profesorów, podobno bardzo mądry. Ale jak mówił, hmm. jeszcze żyje, to mogę o nim powiedzieć. Chcę już do dziewięćdziesiątki dochodzi. Jak mówił, to mówił monotonnie, tak mniej więcej. I nie wiem czemu, Miał taki ruch okrągły. W ciągu dziesięciu minut, a były połączone dwa kursy na tym wykładzie, wszyscy spaliśmy. Wszyscy. Ja pamiętam, jak kiedyś obecnego księdza dziekana Józia yy, obudziliśmy z księdzem głodem, bo siedzieliśmy koło siebie. Ja mówię, do głoda, Franek. Szturchni Juzia, bo zaraz zacznie chrapać. No i ksiądz Gód go tak pod żebro zaczął szturchać. A Jezu się wystraszył, jak nie trzaśnij ręką parapet ten pulpit. Ranek pciął rękę, więc jak klapnęło wykładowca, zakończył ten ruch jednostajnie w prawą stronę. No ale zatrzymał, popatrzył się i dalej zaczął kręcić. <śmiech> No cóż, ja nie wiem, jak ja byłem na wykładach. Niby mi w oczy powiedzieli, no świetnie. Ale czy to prawda? Można truć. Można. I zatruć. Wystarczy. Wobec tego następne pytanie. Jak to zrobić, żeby być takim człowiekiem? Dobrze być człowiekiem spokojnym Być człowiekiem opanowanym Kierującym sobą Którego nie zżerają własne emocje Być człowiekiem towarzyskim Nietrującym Mieć pewność siebie To są bardzo dobre cechy No więc jak to robić? Skąd to się bierze? Skąd te siły? Odpowiedź jest bardzo prosta z jedzenia i picia Nie wpadliśmy na to? Pierwsze czytanie Tak się zaczyna Pięknie Pan zastępu przygotuje dla wszystkich ludów Na tej górze ucztę z tłustego mięsa A nie chipsy i ogórcik Przygotuje ucztę z tłustego mięsa McDonaldzik Z wybornych win Z najpożywniejszego mięsa o czym Ty, Panie Boże, mówić? O dobrym jedynie. Tym się też Pan Bóg przejmuje. Muszę Wam powiedzieć, jaki humor poprawił studentom dzisiaj, kiedy już niektórzy przyjechali ze mną z tak zwanej jesieniówki. A jesieniówka typowa. Czy jaki kiedyś piękny jesienny leży, wczoraj? Ale co dostali? Nawet nie wiedzą. Pomyliło im się. Bo na obiad było tradycyjne leczą z barana świetnie, nie gotowałem tym razem nawet nie doprawiałem a cóż to młodzi mają jak się okazuje również talent zapamiętałem dziewczyny i chłopaka, którzy to leczą robili no żebyście widzieli, mamy jakie sobie pagody poukładali z tego lecza i z tych ziemniaków Wspaniałe właśnie tam z piasku koło Wilkowej Ekologiczny ziemniaki a na wieczór był bigos z tapa. Nie widzieli o tym. Dzisiaj zaglądam, tutaj został nic. 50 litrowy litrowy tam i za jedno posiedzenie. Poprawiły się dzisiaj humory, pewność siebie. O, pierwsza rzecz. Dobrze sobie pojedz. I daj sobie spokój z nadwagą i z wyglądem bo to naprawdę nie od Ciebie nawet zależy ja już się ma modlę o schudnięcie 60 lat zdaje się, że Panu ma to w nosie i słusznie no tak ale już widzę ironię na Waszych twarzach o czym te noże plecie pewnie się na za dużo tego lecza otóż Podobnie jak realne są siły, którymi pracuje fizycznie, wczoraj 15 studentów umieśnionych, myślę, że chodzą na siłownię, mieli przesunąć malutki ołtarzek, który będzie z dębu, średnicy 2 metrów. Ten prawdziwy ołtarz to nawet nie próbowałem ich namawiać. Mój Ty Jezu, miłosierny, żebyście widzieli, jak oni to pchali. Najpierw oczywiście były wykłady z przyciągania ziemskiego i w ogóle z jakichś dziwnych rzeczy. Dobra, jak wkroczył, dosyć wykładów, pchać. Poszło. Ale słabizna. Jak są realne, jak są realne siły fizyczne, pochodzące ze zdrowego, realnego jedzenia, to każda matka dobrze o tym wie. Jak matka chciała, żeby mój ojciec Dobrze pracował To mu dała dobrze zjeść I nawet jak nie mieliśmy pieniędzy Żeby gospodarz pługiem przyjechał I koniem zaorał To ojciec kiedyś matką orał On sam był silny Ciągnął, ale miał przypuklinę I to mu nie pozwalało ciągnąć Ale matka ciągnęła płużek Myśmy razem mamie pomagali I takżeśmy orali poletko na wczesny ziemniak. No właśnie tak samo realną siłą. Są siły duchowe. Religijność jest realną rzeczą. Duchowość jest realną sprawą. I do czego Chrystus namawia, żeby mieć siłę wewnętrzną, duchową do jedzenia i do picia. Bo ta właśnie uczta, o której mówi Zaja to przecież nic innego jak uczta mesjańska. Obfitość. Tu z tego mięsa to jest symbol obfitości i bogactwa darów, które Mesjasz człowiekowi udziela. Jedźcie, bierzcie i jedźcie. Bierzcie i pijcie. I to jest istota duszpasterstwa. Także akademickiego. Każdy dobry proboszcz o tym wie, że dać człowiekowi, dać ludziom, pomóc ludziom uwierzyć w Chrystusa, pomóc ludziom zaufać Chrystusowi, przygotować swoich parafian do komunii świetnej, częstej, zawsze to jest sukces pasterzowania i na tym też opiera się duszpasterstwo akademickie pomóc młodemu człowiekowi przygotować się do komunii świętej bo co to jest komunia święta? zbliżenie do Chrystusa zjednoczenie z Chrystusem prawda bycie z Chrystusem cóż można jeszcze więcej proszę więc mi nie spowiadać się i mi nie mówić do kościółka nie chodzi bo to jest takie zasłona dymu do to nie o to chodzi. Nie musisz chodzić do kościółka, żeby być zbawiony. Ale masz przyjmować Komunię Świętą, żebyś był zbawiony. To pożywa moje ciało, pije moją krew na życie wieczne. Nie kościółek. Proszę mówić poprawnie. Nie przystępowałem do Chrystusa, ale Jego zaproszenie na ucztę. To jest wyraźne, czy na dzisiaj powiedziane. Więc proszę określić swój grzech jasno. Lekceważyłem zaproszenie Chrystusa na ucztę. To jest rozumiane. Mogę się zapytać, jak kiedy przestaniesz lekceważyć? No nie, muszę powiedzieć, że jestem wstrząśnięty bo ostatni środowej spowiedzi. Przecież już spowiadam 35 lat. No takich nawróceń dawno nie, nie były świadkiem. Co za... Ja naprawdę już teraz, gdybym na przykład wątpił w Pana Boga, to bym był ostatnim ślinią. Bo tak widać, jak ten Bóg działa, jak ten człowiek, jak ten Bóg pracował nad człowiekiem, żeby go przyprowadzić do Chrystusa, przy, przyciągnąć do siebie. Jak ta spowiedź po tylu latach jest przygotowana, jaka radość potem z Komunii Świętej. No oto. I tak zasadniczo można sobie wszystko darować. Gdyby trzeba było tak robić, że się każdego wieczoru siada do spowiedzi się spowiada i ludzie idą do Chrystusa, przyjmują Chrystusa. To jest najważniejsze. To się nazywa duszpasterstwa. I proszę nie być zarozumiałym. Czasem dam czemu nie idziesz do Komunii Świętej. Bo mam że ciężko. A jak dziś zaraz, jak długo wytrzymujesz po, Komunii, po spowiedzi świętej? No muszę szybko iść zaraz Bo może za godzinę Nie ty pyszałku przebrzydły Żeby zgrzeszyć ciężko To trzeba umieć Muszę się trochę zastalić nad swoją pychą no. Zgrzeszyłem ciężko Trzeba to umieć zrobić Wielu studentów nie umie odróżnić lewej ręki od prawej On grzeszy ciężko Ręki do czego pije do tego, że jest niezwykle niska kultura religijna i mamy pomieszanie z poplądaniem, gdy chodzi rzeczywiście o grzech ciężki który zrywa kontakt z Bogiem a to co jest powszednością niedobrze to też, że się takie rzeczy dzieją ale to nie jest grzech ciężki Czemu mówisz? Bo rzuciłem macią, A maciu, Maciu. maciu, to to samo. No to co? Rzeczywiście się do tego przygotowałeś? Nie? Wyrwało mi się. I widzisz dokąd nie. No to ja bym musiał wcale nie uprawiać. I potem jeszcze jedno też. Bardziej papiesnicz niż papież. Wczoraj się ze mną też dwóch kłóciło, że oni byli wczoraj na wieczornej mszy świętej w sobotę, ale dzisiaj też pójdą do doborządu. Kiedy od starożytności po południu w sobotę się zaczyna niedziela. W brewiarzu zawsze nigdy nie było nieszpór w sobotni. Zawsze po południu w sobotę są nieszpory z niedzieli pierwsze, a dzisiaj po południu są nieszpory z niedzieli drugie. I nie on musi być pobożniejszy od papieża. A drepć sobie do kościółka, jak ci zależy. Ja bym poszedł na <śmiech> Chyba, że rzeczywiście jest to z wielkiej miłości do Pana Jezusa. Proszę bardzo, chodzi trzy razy. Ale tak samo i tutaj ocena w tym przygotowaniu do Komunii Świętej. Bardzo wielu pojmuje Komunię Świętej jako nagrodę za dobre życie. I stara się już dobrze żyć 10 lat. 15 już nie był Komunii. Ciekawe, kiedy zacznie dobrze żyć. Dokładnie z odwrotnie. Komunia Święta jest pomocą do dobrego życia. Pomocą. Dlatego im ktoś słabszy do komunii I nie trud sobie głowy tymi grzechami śmiertelnymi. Bo to trzeba wiedzieć i kombinować, żeby Boga obrazić i chcieć to zrobić. Czy naprawdę taki jesteś tej zły? wymyślasz, jak Boga obrazić i chcesz to zrobić? To jest warunek grzechu ciężkiego. W większości to są sprawy, które są po prostu, no, z powodu naszej słabości. Potykamy się i tak dalej. Jasna rzecz, że są granice. Ja nie zapomnę, jak byłem w Niemczech w Rajne i proboszcz rozmawiał ze mną Jakoś tak po bo po potem ja sobie przypomniałam, że po niemiecku umiałam jak miałam dwa lata, no i, bo tak rzeczywiście było, no i przy obiedzie obiad był straszny, bo mówi, no to pójdziemy, zobaczymy, co nam gospodyni przygotowała". z tylko myśmy siedli koło maszyny, klawisze, dum, dum, dum, ja jeszcze wyjechał, a na buraczki ma zapety, ja mówię, bardzo lubię. Ja a to nie pomyliło się dobra, dobra. z taką gospodynią, Boże Święte. ani to się uśmiechnie ani nic, klawisz no ale z braku laku i klawisz dobry więc ale to nie było najważniejsze, zjedliśmy te maszynowy jedy, obiad i i co potem a, sympatyczny był dlatego, że mi najpierw oprowadził po plebanii Wszystkie meble dębowe. Ja mówiłem, skąd ksiądz takie piękne meble? Ja zrobiłem sobie w piwnicy. A skąd ksiądz to umie? Pochodzę z Mister. Ojciec mój był stolarzem. I co dalej? Ale do udołu już pasterz. Pyta mnie potem, czy u w Polsce też tak jest? mówię, jak tu jest? Siedzą na kupie. Panna z kawalerem. W jednym domu i w jednym łóżku śpią. I przychodzi niedziela, wszystko idzie do komunii. Ja mówię, tego u nas jeszcze nie ma. To było gdzieś 15 lat temu, teraz już jest. Mamusia chodząca na pierwsze piątki, zawsze ściele wspólne uleczko. Przyjechała koleżanka ze swoim kolegą, a czemu będą mazli osobno. Tu już jest przekroczenie granicy, bo granica jest jasna, nie cudzórz. To nie jest, jest twoja żona. Jasne. oni się tak chcą wypróbować. No to. to nawet na jarmarku w Kobylinie klaczy nie sprzedawali na próbę. Nawet tego nie było. Tutaj tak. Czy to się podoba, czy nie. A orzech taki nieżyciowy. Jasne. A jaki? I tutaj właśnie jest problem. Ale Ale Wszystko po to, żebyś był komunii Żeby nie byle powód ci powodował Że się wstrzymujesz Komunia święta jest dla słabych Po to, żeby się umocnili To jest cel pasterstwa. Wstrzymać pięknie W pełni Eucharystię Uczestnicząc W niej do końca przyjmując Chrystusa, być umocnionym, być człowiekiem ufności, pewnym, siejącym pokój, siejącym radość. To jest absolutnie możliwe do wprowadzenia i to jest, to jest ilwetka chrześcijanina. Oto się bijemy. Szczęść bo?